List świętego Judy apostoła Rozdział pierwszy Juda sługa Jezusa Chrystusa a brat Jakuba do uświęconych przez Boga Ojca zachowanych w Jezusie Chrystusie i powołanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą. Umiłowani, podejmując usilne starania, aby pisać wam o wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i zachęcić do walki o wiarę raz przekazaną świętym. Wkradli się bowiem pewni ludzie od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę więc wam przypomnieć, chociaż już kiedyś o tym wiedzieliście, że Pan, który wybawił lud z ziemi Egiptu, potem wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Także aniołów, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu, lecz opuścili własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach w ciemnościach na sąd wielkiego dnia. Tak samo Sodoma i Gomora, oraz okoliczne miasta, które w podobny sposób jak i one oddały się nierządowi i podążały za cudzym ciałem, służą za przykład, ponosząc karę wiecznego ognia. Podobnie ci ludzie, rojący sny, plugawią ciało, gardzą panowaniem i bluźnią przełożonym. Lecz Archanioł Michał, rozprawiając z diabłem, spierał się o ciało Mojżesza. Nie ośmielił się wypowiedzieć przeciwko niemu bluźnierczego oskarżenia, ale powiedział Niech cię pan zgromi Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny Jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie Biada im, bo poszli drogą Kaina, udali się za błędem Baalama Dla zapłaty i zginęli w buncie Korego oni są zakałami na waszych ucztach braterskich, którzy z wami bez bojaźni ucztują, pasąc samych siebie. Są to bezwodne chmury wiatrami unoszone, drzewa zwiędłe, bez owoców, dwukrotnie obumarłe i wykorzenione, rozchukane fale morskie wypluwające swoją hańbę, błąkające się gwiazdy, dla których mroki ciemności zachowane są na wieki. O nich też prorokował Henoch, siódmy po Adamie, mówiąc, oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożnie dopuścili i za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich porządliwości. Ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i schlebiają ludziom dla korzyści. Wy zaś umiłowani, pamiętajcie słowa wcześniej wypowiedziane przez apostołów naszego Pana Jezusa Chrystusa, gdy mówili do was, że w czasach ostatecznych pojawią się szydercy postępujący według własnych bezbożnych porządliwości. Oni są tymi, którzy sami się odłączają, zmysłowi mający ducha. Wy jednak, umiłowani, budując samych siebie na waszej najświętszej wierze, modląc się w Duchu Świętym, zachowajcie samych siebie w miłości Boga, oczekując miłosierdzia naszego Pana, Jezusa Chrystusa, ku życiu wiecznemu. I rozróżniając, nad jednymi zmiłujcie się, innych zaś ratujcie przez strach, wyrywając ich z ognia, mając w nienawiści nawet szatę, która została skalana przez ciało. A temu, który może Was ustrzec od upadku i z radością przedstawić jako nienagannych przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, moc i władza, teraz i po wszystkie wieki. Amen.